Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Trzy, dwa, jeden, zero. Start. Miał przyjechać na statek z football. Województwa z pokrętów Przepraszam Na statek, służbowo Na wodzie, w Pływa na górze Na dole też wojewódzka baza okrętów podwodnych. Ostrożnie, bo on szpiegiem nie. Optymistyczna, żartobliwa, wesoła z akcentami humorystycznymi. To jest nowa koncepcja sztuki. Nikt nie zauważy twojego utknięcia. Nie rozpaczaj dziewczę, Spotkamy się w grobie. Już na to, jest musicie, żeby. Użyjemy na i żeby. na podwodnych. Miły Godga Miłego Miłego Miłego Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, 16 już odcinku Wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych Na wstępie usłyszeliście hymn marynarzy okrętów podwodnych Mam nadzieję, że się podobał a ja dziś nadaję na żywo z soliny. Miałem okazję, więc przyjechałem na chwilkę zobaczyć wiosnę. Taki śpiewające troszkę wody. Mam nadzieję, że to słychać. No jest tutaj uroczo. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że zbytnio nie wieje w mikrofon. Jest po prostu bosko. Wiosna w pełni, zieleń, kwiatki, ptaszki, coś co tygrysy lubią najbardziej. To może jakiś kawał na początek. To może ten. Siedzi sobie gościu w pokoju przy komputerze. I nagle słychać jakiś taki robot. Podchodzi do okna, myśli sobie. Coś chyba na nim siedzi. No nie. Ok, wrócił dalej. Za chwilę znowu to samo słychać. Jakiś taki dziwny robot. Podchodzi. Patrzy. A tam rdza parapet wpierdziela. Koleżanka mówi do koleżanki. Ale schudłaś. A wiesz, to przez mojego męża. Nie mogę jeść, mam same zgryzoty. Zdradza mi z jakąś siksą. No to dlaczego go nie rzucisz? pyta ta druga. A, bo chce schudnąć jeszcze 12 kilo. Syn pyta ojca. Tato, twój ojciec jest głupi? No, chyba twój, odpowiada ojciec. Idą dwie zakonnice, a z naprzeciwka idą dwaj heavy metalowcy. Mijają się, jedna zakonnica mówi do drugiej, widziałaś ich? Oni chyba prysznica, to zrodnie widzieli. na no to metalowcy do siebie, jeden pyta drugiego, ty, co to jest ten prysznic? A on mówi, nie wiem, ja do kościoła nie chodzę. W ubiegłym roku miała być otwarta Karpacka Troja, coś takiego jak skansen, bardziej jak muzeum takie, w którym pokazuje się, odtwarza dawną kulturę, rzemiosło, sposób życia. Otwarcie prawie już nastąpiło, niestety zeszłoroczna powódź, którą pamiętacie chyba wszyscy z mediów, pokrzyżowała plany. i niestety zmyła drogę dojazdową oraz zatopiła część tegoż właśnie obiektu obiekt bardzo fajny na stronie chyba Muzeum Krosna można go zobaczyć w każdym razie Karpacka Troja się to nazywa na pewno możecie sobie wygooglować, znaleźć w internecie Na pewno w tym roku będę na, yy, może nie na samym otwarciu, ale na zwiedzaniu tejże właśnie karpackiej troi. W ci przerwiemy. Polańczyk się odremontowuje bardzo ładnie. Przygotowuje do przyszłego sezonu. Dekoracje takie, powiedziałbym, tropikalne, parasole. Fajnie, fajnie. Ale co ja mówiłem wcześniej? Aha, Karpacka Troja. To obiekt na pewno yy, godny zwiedzenia. Myślę, że to będzie jeden z tematów na podcast w tym roku. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak mawiał Filip. O i tak to właśnie wygląda. Wiosna, solina, pusto, nie ma ludzi. Troszkę wietrzna pogoda. Ale... Słychać już szum wody. Słychać powiew wiatru. Tak to właśnie wygląda. Świetna sprawa, naprawdę. Będą tu jakieś liczne atrakcje. Bar na wodzie, z tego co widzę. Parasolki. Fajnie. Może zrobię parę zdjęć. W międzyczasie przypominam o zlocie sierpniowym, wszystkim którzy jeszcze nie pamiętali o tym, warto być, ja będę, Rezerwację już zrobiłem, no po prostu nie wypada nie być. O tym, że wspólnie zawsze można zrobić więcej, jednoczmy więc siły i spotkajmy się. snajpa na wodzie parasolki przystań jachciki oddali słychać? Dźwięk obijających się o maszty wand i szekli. Większość łaip jeszcze na lądzie. Dużo ptaków, dużo, dużo przyrody. Nowa knajpa wybudowana. Trzeba będzie tutaj wpaść na weekend i troszeczkę pospacerować. To jeszcze w międzyczasie miałem powiedzieć? O, mechaniczna pomarańcza, zobaczmy to. Tak, proszę Państwa, mechaniczna pomarańcza. Pizza, papi, kebab. Żadalny. O, ketamaran, skurczy blik. Fajnie tu. Tak proszę państwa, mechaniczna pomarańcza, oczywiście wszechobecne parasolki. Bardzo ładnie. Bieszczady nam się pięknie nie rozwijają i ten sezon będzie z pewnością ciekawy. Nie wyobrażam sobie nie zaliczyć raz w sezonie wiosennym Bieszczak i raz w sezonie jesiennym również No posłuchajcie sobie tego dźwięku want Góral to dla Ciebie specjalnie między innymi I dla kumpla, który był w ostatnim odcinku, mówił, że też z Podkarpacia. Specjalne pozdrowienia z nad Soliny z Polańczyka. Dobra, pora wracać. To taki wiosenny międzyodcinek z Bieszczad, z Polańczyka. Warto tu przyjechać być może przyszły przyszłoroczny zlot zrobimy tu właśnie gdzieś w Bieszczadach, bo to jedno z piękniejszych również miejsc Polski piękny mostek tu jeszcze takie fotki które będą do zobaczenia pod podcastem I tak to właśnie wygląda, proszę Państwa. Fantastycznie. Dużo nowych budynków. Świeci słońce. Bardzo miły dzień. W sam raz, żeby wpaść tutaj na chwilę i zobaczyć jak wyglądają przygotowania do sezonu. Przed sezonem jeszcze. O troszkę. Ale jesteś fajny. Ten ptaszek chyba wypadł z gniazda. Tak mi się wydaje. Jakiś taki wielek spłoszony. Dobra. Natury nie wolno poprawiać. Ona się sama broni. No proszę, piękne drewniane dachy i całe knajpy. Ręcznie rzeźbione, niestety. Jakie za zaogrodzenie. Tak więc nie wszystko uda się zobaczyć jeszcze, ale już niebawem. Będzie to na pewno fajna knajpka z grillem. Będzie można miło spędzić czas. Tylko zachęciłem Was chyba tak troszkę do tego, żeby przyjechać tu w Wieszczady do Soliny, do Polańczyka, zobaczyć jak wygląda. W sumie można powiedzieć perła tego regionu. A jeżeli woda Was nie kręci, to można pójść w góry, pojechać na koniach, spacerować. Coś jeszcze miałem mówić, za chwilę spróbuję dogrzebać się do notatek, które mam jeszcze w telefonie, na wszelki wypadek, bo wszelkie notatki, Dobre jest mieć ze sobą. A wiem, to zobaczyć w regionie, to już jak jesteśmy tutaj, to przy okazji można by było wspomnieć, że w Sanoku, który na pewno będziecie yy, na trasie Bieszczady mijać, przejeżdżać przez Sanok, można zobaczyć y, zamek, który obecnie jest przebudowywany, powiększony o jeszcze jedną basztę. Dość ciekawie to wygląda. Konserwator zabytków wyraził zgodę. Dobudowano dwa i basztę, w których to ma mieścić się dodatkowa wystawa wszystko oczywiście jest budowane w obecnej technologii, ale w stylu nawiązującym do reszty także myślę, że gdy elewacja będzie otynkowana, to będzie spójnie, ładnie wyglądać bo jest to budowane z cegieł, z tego co się nie mylę ale fajnie ta wieża basztowa wygląda ma takie otwory okienka jakby strzelnicze Dość ciekawie to będzie wyglądało. Właściwie to już zamek będzie pokrywał całą skarpę, to z górze, na którym jest położony. To jeszcze w Sanoku warto zobaczyć? W Sanoku warto koniecznie, jeśli ktoś interesuje się obrazami, zobaczyć muzeum ikon Beksińskiego. Bardzo fajne kijoszki. Ikon Beksińskiego. Ikony, i obrazy. Chyba wszyscy znają, widzieli choć raz. Beksiński to artysta bardzo znany, niestety ostatnio brutalnie zamordowany w swoim mieszkaniu. Chyba też wszyscy o tym słyszeli. Historia jego syna, również smutna była kiedyś tematem jednego z odcinków Korasa. Jak ktoś... Oczywiście znaczy, nie jest cudny ten ptaszek i ta przyroda. Bardzo fajnie. Kolejną rzeczą do zobaczenia w Sanoku jest niewątpliwie skansen nad samą rzeką położony. Bardzo również ładny i godny zobaczenia. Ja bardzo lubię skanseny. Na pewno jak będziemy w Szwecji teraz na wyjeździe to... W Kolbuszowej, też koło powiedzmy Rzeszowa niedaleko, można zwiedzić świetny skansen, wiatraki, młyny wodne, chałupy. Zabudowa z początku wieku, a może wieku XX, oczywiście, bo teraz mamy XXI, a może i z końca XIX. Bardzo dużo narzędzi: wyposażenie gospodarstwa, sanie, wozy. Wszędzie można wejść, wszystko można dotknąć. Urządzenia do pracy w polu i w zagrodzie cepy, jakieś maszyny proste. Wyposażenie kuchni, łóżka. No bajka, naprawdę. To, to, tego się nie da opisać. To trzeba być. Bo wiadomo, postęp, wszystko idzie do przodu i wszędzie wkraczają nowe, nowe rzeczy. Cóż jeszcze fajnego takiego jak jedzie się do Przemyśla z Rzeszowa? Można zobaczyć Arboretum czyli takie miejsce, taki park tam też jest fajne oczko wodne grasują sobie ptaszki grasują sobie wywiórki warto też e, zobaczyć każdą jedną porę roku w takim arboretum bo zawsze jest tam coś ciekawego do sfotografowania do obejrzenia rośliny jak wiadomo o każdej porze roku wyglądają nieco inaczej No dobrze, w tym wejściu to tyle być może, że coś jeszcze będzie później. Pozdrawiam wszystkich komentujących, wszystkich słuchających, nowych słuchaczy, którzy ostatnio yy, dołączyli do grona odbiorców mojego podcastu. Po prostu wszystkich Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia. Cieszcie się wiosną. Cieszcie się życiem. Do usłyszenia. Mówił dla Was Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Wszystko zdarzyć się może Trzynastego ta ta ta ta Trzynastego Kupiłem Zuma swego No i tak No i tak Szkoda bardzo, że Nie miałem tego Zuma, a jeden ze sobą Wtedy w Polańczyku Podczas nagrania naprawdę fajnie mi się wtedy gadało i bardzo fajnie tam było w tym miejscu dużo lepszy jakościowo byłby ten podcast gdyby był właśnie nagrany na ciut lepszym sprzęcie ale tutaj rada dla każdego z Was kto chciałby zacząć nagrywać jeśli macie ochotę to zróbcie to właśnie teraz właśnie na takim sprzęcie jak jaki macie, jakim dysponujecie w danej chwili. Zobaczcie, czy w ogóle będzie Wam to pasowało, odpowiadało. A jeśli Wam się spodoba i poczujecie braki, że to, co robicie, mogłoby być ciut lepsze, to wtedy zastanówcie się i może faktycznie Sięgnijcie po lepsze narzędzia. Tak naprawdę nie są do końca ważne te wszystkie niuanse techniczne, nie są najważniejsze. Najważniejsze są chęci, tematy do nagrywania. Najważniejsi są słuchacze, to jest najważniejsze. Przed nami wyjazd do Szwecji do mojego brata na Wielkanoc. No i na 9 dni w sumie. Wylatujemy we wtorek. To już niedługo. Bardzo się cieszymy. Cóż więcej mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Że zobaczycie tą właśnie różnicę jakości. Skomentujcie jak. Jak teraz Wam się podoba baza? Wojewódzka baza okrętów podwodnych. Jeśli Wam się podoba, to zapraszam do słuchania. Dajcie znać też znajomym, że jest taki podcast. Ogólnie słuchajcie polskich podcastów. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.